Drodzy bracia, kochani. kochani bracia, chciałbym zanim zacznę jeszcze powiedzieć parę słów odnośnie wczorajszych, wczorajszego tematu o jedzeniu. Przyjmijcie moją opinię, możecie się z nią zgodzić albo nie. Mam nadzieję, że nie jesteśmy w tej kwestii podzieleni. Obżarstwo jest naganne. Nie dyskutujemy o tym w ogóle. To nie podlega dyskusji. Jedzenie ekologiczne jest zdrowe. Z tym też trudno dyskutować. Jesteśmy zdrowo. Dobra rzecz. Ale w ciągu tych moich 25 lat chodzenia za Panem Jezusem nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby ktoś uduchawiał te tematy. Żeby ktoś uznał, że to ma duchową wartość. I miałem wrażenie w tym, co było mówione wczoraj i później też jeszcze, że, że jednak ten temat jest no, uduchawiany, że tak jakby to jest coś duchowego, coś, co prowadzi do uświęcenia. Jak będę stosował właściwe diety, jak będę jadł ekologicznie, że to... To jest to, co, czego Bóg żąda, a ja przeciwnie, jeśli tego nie robię, to grzeszę. No tylko, Myślałem, że to tylko adwentyści dnia 7 coś takiego głoszą, tylko tam się z tym spotkałem. No i chciałem po prostu przestrzec przed tym. Przestrzec przed takim podejściem, uważam, że to nie jest Boża, Boża nauka. Uważam, że jest ona niebezpieczna, nie ma nic wspólnego z uświęceniem, Moim zdaniem? Być może się mylę, ale tak jest moje zdanie. I tak czasami myślę, jak sobie, jak rozważam Słowo Boże i przyjdzie mi myśl, myślę, to chyba to jest bardzo oryginalna myśl. I często wtedy się niepokoję. Myślę, czy ja, jeśli Kościół, tak, jest tyle, Duch Święty jest w Kościele, bracia są, jakieś komentarze są. I to zaczynam się, Jeśli jest to jakaś ważna myśl, która mi się wydaje tak oryginalna, to zaczynam patrzeć co mówią inni bracia na ten temat? Co mówią bracia w kościele, przede wszystkim ci, których znam na ten temat, ale też co mówią jakieś komentarze biblijne, uznawane, że tak powiem, przez na przykład te grono, jako, jakie, jako wartościowe na ten temat. Jeśli tego nigdzie nie znajdę, to poddaję w silną wątpliwość moją oryginalną myśl. Chciałem się tym podzielić, zrobiłem to a wy zróbcie z tym, co uważacie, za słuszne. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć z istotu hebrajczyków, nie tylko o tym, że jest dobrze umacniać serce łaską, nie pokarmami, ale też właśnie o tym, co jestem przekonany, że jest taką słabością Kościoła. To jest coś, co sprawia, że możemy jako wierzący ludzie być słabi, możemy pozbawiać się tej, tego, żeby iść za Panem Jezusem, tak jak On tego wymaga, jak na to zasługuje, jak jest tego godzien. I w liście do Hebrajczyków w jedenastym rozdziale chciałbym jakby taką uwagę naszą skupić na trzy wersety. W do Hebrajczyków, jedenasty rozdział i wersety dwadzieścia cztery do dwadzieścia Przez wiarę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 Jeden werset przedtem, w wersecie 23 jest mowa o tym, że Mojżesz był ukrywany, jak był niemowlęciem i jego rodzice go ukrywali. I myślę, że to jest, dlatego niebo był piękny, w sensie, bo miał ładną cerę i ładne policzki. Każde dziecko, każde niemowlę podoba się swoim rodzicom. Myślę, że tu mowa, że to pokazuje, że Panu Bogu się podobał i ci Boży rodzice patrzyli na Niego jak na Boży dar, Boże tego, który przyjdzie i oczywiście tak uważam, że jest to taki obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Możesz jest typem Pana Jezusa Chrystusa, takim cieniem, tak? Znamy to wszyscy, proroka jak ja, wzbudzić i Pan, tak? Jego słuchać będziesz i wiemy, że mowa jest o Panu Jezusie. Dzieje apostolskie cytują ten fragment, bardzo wyraźnie to objaśniają. Dlaczego współczesne chrześcijaństwo jest takie, zdaje się, często pozbawione mocy? czego, gdzie jest to źródło. I myślę, że spojrzenie jest często w dół i to jest, myślę, powodem, że nie patrzy się w górę, nie patrzy się na cel, nie patrzy się na Pana Jezusa, patrzy się w dół. I tutaj czytamy, że przez wiarę możesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwaną synem córki Faraona. No. Nie czytamy o tym, przynajmniej nie kojarzę miejsca, którym Pięcioksiąg Mojżeszowy wyraźnie mówi o tym, że tak było, ale tu natchniony Duchem Świętym autor listu do Hebrajczyków mówi nam w Sowie Bożym, że tak było, że Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. On wiedział, że nie jest synem córki Faraona. I te lata, które był na tym dworze, które przebywał na tym dworze, one tego nie zmieniły. Skąd miał tą wiedzę? Skąd wiedział, skąd pochodzi? W drugiej Księdze Mojżeszowej, drugim rozdziale, znacie to wszyscy, kiedy Mojżesz jako niemowlę jest po tych chyba trzech miesiącach, kiedy jest chowany, no już trudno go schować i jest spuszczony w koszu, w arce na, na wodę i, i znajduje córka faraona, znajduje tą, tą, tego Mojżesza tam i jego siostra, Patrzy z daleka siostra Mojżesza i podbiega. Tak, czy mam ci znaleźć niańkę, żeby tutaj ci wykarmiła tego, tego niemowlaka? Czy mam ci pomóc? I tak córka from Jasne, i dziewczyna poszła, zawołała matkę dziecka. I farona, córka faraona mówi tutaj, druga mężowa 9, rzekła do niej córka faraona: Zabierz to dziecko i wykarmij je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je, a gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona. Ta zaśmiała go za syna. Czyli możesz jako dzieciak wzrastał, wzrastał w rodzimym domu, wzrastał u swojej matki, u swojego ojca. Także wiemy skąd wiedział, kim jest, wiedział, gdzie jest jego lud, wiedział, że należy do Izraela, wiedział, kim jest Bóg Izraela. Pokazuje nam to przy okazji, jak ważne jest, żebyśmy my mówili naszym dzieciom, naszym dzieciom, jakie Pan Bóg ma wymagania do nich, gdzie chce ich widzieć, jak o nich myśli, co do nich mówi. I tak zastanawiałem się nad Mojżeszem i oczywiście zastanawiałem się nad Chrystusem. I skąd Chrystus pochodzi, jaka była Jego, jak On myślał, jak On mówił. I w Łukasza 2,49 czytamy, Pan Jezus mówi do, do, do swoich rodziców, czemuście mnie szukali, czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca Mego, ja być muszę. On wiedział, kim jest jego ojciec. Wiedział, skąd pochodzi. Mówi, w tym, co jest ojca mego, ja być muszę. I skąd pochodzi Jana 8,23? Mówi, ja nie jestem z tego świata. Wiedział, skąd pochodzi. Wiedział, kto jest ojcem. Wiedział, dokąd należy i wiedział, to jest droga, której, która się nie waha, która jest pewna. I tak się zastanawiałem o Mojżeszu. Oczywiście zastanawiam się o Panu Jezusie. I zastanawiałem się o nas. I Pan Jezus mówi, ja nie jestem z tego świata. Ale w Jana 17 rozdziale, wiecie, arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, tam w Ewangelii Jana 17 rozdziale i w wersycie 14 mówi Pan Jezus Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ... Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Pan Jezus mówi, skąd On jest, że nie jest ze świata. I tu mówi, nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Pan Jezus nas utożsamia, mówi, Ty też nie jesteś stąd. Ty też nie jesteś stąd i Bóg tego świata nie jest Twoim Bogiem. Wiesz, kim jesteś, wiesz, skąd pochodzisz to jest twoje powołanie, tak zostałeś wezwany, żeby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. I tak się zastanawiam myślę, dlaczego tak jest, że patrzy się czasami na ludzi, ludzi wierzących, na życie ludzi wierzących i ono jest rozpaprane. I widzisz tam bajzel, widzisz, że plany, tak, jakieś tam plany kierują ludźmi, gdzie myślisz, gdzie Pan Bóg w tym jest? Pieniądze kierują ludźmi wierzącymi, w kościele. Nie, nie mówię o świecie. I myślę sobie, jak to może być? Dlaczego tak jest, że są wierzący ludzie w Kościele, o których, nie mówię, że tam to wszystko to są niewierzący, wiecie, tak? Różni ludzie idą przez życie, czasami muszą się po prostu opamiętać pewne rzeczy, zobaczyć pewne rzeczy. Czasami ten wzrok może jest zachwiany, ale jak to jest? Pan Jezus przyszedł z nieba, aby wypełnić wolę Ojca tak my jesteśmy zrodzeni z nieba, aby wypełnić wolę Ojca. I przez wiarę możesz wierzył, ufał w Boga żywego i wiedział, że nie stać go na to, kiedy dorósł, żeby zostać w tym miejscu. Wiedział, że nie stać go na to i że musi podjąć pewną decyzję. Nie zgodził się, żeby nazwać go Zwano go synem córki Faraona, ty bracie, nie gódź się, żeby świat cię nazywał swoim dzieckiem, bo świat chce nas wchłonąć, chce, żebyśmy się po prostu dobrze poczuli i nie byli tymi zdecydowanymi, wierzącymi ludźmi, którzy mogą być kolcem, mogą być niewygodni. Nie przez to, że prowokują ludzi i zaczepiają, i źle traktują, nie. Ale że nie boją się powiedzieć prawdy, powiedzieć Słowa Bożego, nie boją się stać tak jak Pan Jezus nas postawił na tym fundamencie. Zdecyduj, że będziesz się tym kierować w swoim życiu, bracie, ale jeszcze nie. Zrób to świadomie. Pomyśl, jakie są tego konsekwencje. Jeśli pójdziesz taką drogą, jeśli naprawdę powiesz, Bóg wymaga ode mnie czegoś, ja wiem, czasami się zastanawiam, Panie, czego Ty wymagasz ode mnie w tym miejscu, w tej pracy, w której jestem? Jeśli ja chcę Ci się zupełnie podobać, to wiem, że to niesie ze sobą, tak. muszę pewne decyzje podejmować. Może Ty też musisz pewne decyzje podejmować. Możesz podejmuję podejmuje taką decyzję. W 25. piątym wersecie czytamy Hebrajczyków 11:25 I wolał raczej, i wolał raczej znosić uciski we z Udem Bożym, aniżeli. Wolał raczej to, niż to. Co miał do wyboru? Jaki miał wybór? No wiecie, był uprzywilejowany na dworze faraona. Najprawdopodobniej miał akademickie wykształcenia. Kto by mu odmówił jakiejś grzesznej przyjemności? Syn Córki faraona. Czy tego ci nie wolno? Myślę, że miał szeroki dostęp do wszystkiego, co by mu się zechciało. Tak przypuszczam, spekuluję, nie jest napisane, to jest moja spekulacja. Przypuszczenie. Tak myślę. Na pewno stać go było na przepych, na luksus. Na pewno było mu tam, że tak powiem, dobrze. Także on wiedział, myślę, co to znaczy rozkosz grzechu i wiedział, co to są skarby Egiptu. Bo Egipt miał skarby. I ten świat też ma skarby. I dlatego czytamy, że wolał raczej znosić uciski we z Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Grzech może dać rozkosz, wiemy o tym. Przez jakiś czas. Aż sidło nie złapie. I pornografia. I później wyciągasz tego brata, w cudzysłowie, z tej pornografii. Bo coś obejrzał, bo gdzieś kliknął i później leci. Oczywiście wiem, że to nie jest z dnia na dzień, prawda? To nie jest tak, że człowiek dzisiaj jest gorliwy. Idę za Panem Jezusem całym sercem. Jutro on jest w świecie. Ale widać, jakby... Widać, że... Najpierw taka rozkosz ciągnie, ciągnie, ciągnie i nagle ciągnie jest. I patrzysz na jego życie i widzisz, zgliszcza. Widzisz śmierć. Normalnie, jakbyś śmierć patrzył patrzy w oczy. Widzisz, że ten człowiek, nie wiadomo, co z nim jest. I Możesz rozważa, co jest ważniejsze. Ma kalkulacje. Co jest więcej warte. Czego naprawdę chcę. Przede wszystkim, oczywiście, czego chce Bóg. Czego, czego Bóg wymaga. Czemu, czego Bóg żąda. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że o jakimś luzie w Panu Jezusie. Nie wiem. Co to jest za terminologia? Nie, nie, Biblia nie mówi tak. Nie ma luzów w Panu Jezusie, nie ma jakiego, wolność w Chrystusie. Taka, że odpoczywam w Nim, że chętnie pełnię Jego wolę i to mi daje odpoczynek Nie jestem, wiecie, a tutaj zestresowany yy, chodzenie z Panem Jezusem. Cieszę się. Nawet jak boli, to szukam Go, pragnę Go, bo Go miłuję, kocham Go. I Mojżesz... Gdzie znajdziemy tą myśl u Pana Jezusa? Zastanawiam się nad Panem Jezusem i w Jana 6 rozdziale, 15 wersecie zobaczyłem, że Pan Jezus ucieka przed obwołaniem Go Królem i widzę tego Mojżesza, który żegna się z chwałą ludzką, żegna się z uzdaniem, uznaniem ludzkim, bo, bo przecież jest, On zapłacił cenę za to drogo zapłacił za tą decyzję. Żeby, żeby powiedzieć, nie, już nie będę nazywany synem córki Faraona. Skończyło się. Miał Boga Ra w plecach, z tyłu. Kapłani egipscy, z tego co czytałem, modlili się w stronę, obliczem w stronę Boga Ra. Ale kiedy kapłan wchodzi do jerozolimskiej świątyni, on ma słońce, które schodzi, ma z tyłu i wchodzi tak do świątyni. Mojżesz podejmuje decyzję. Jest kalkulacja i Pan Jezus Jana 6,15 czytamy, że też e, tak e, rezygnuje z tej ludzkiej chwały w tym momencie. Z tej naprawdę chwały, tych, których go nie rozpoznają jako tego, kim on naprawdę jest. Jezus, zaś pozna, poznawszy, zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. I może być, że ty będziesz taki sam jeden, bracie, tam gdzie jesteś. W tej decyzji, którą podejmiesz. Może nawet Kościół cię nie zrozumie. I powie... Weź, nie przesadzaj ty z tą, naprawdę, okej, okay, jasne, Słowo Boże, Panie Jezus, ale ty przesadzasz troszkę w tym. A ty wiesz w swoim sercu, że musisz tą decyzję podjąć i tego ci nikt nie zabierze, a przed Bogiem za to odpowiesz, bracie. To są poważne sprawy, poważne sprawy. Czytamy tutaj pieśni, śpiewamy, ja się nie dziwię temu bratu, który śpiewał tą pieśń. Nie, czy bał się śpiewać tej zwrotki, który wczoraj mówił, że, że tak jak się boję, to, to jakby zignoruj mój strach. I Ja też tak chcę. Ja śpiewam to. I, i, i proszę wówczas się, panie, zmiłuj się nade mną, daj, żebym ja był w stanie to przetrwać. I mówi się, panie. Ja, ja, ja jestem słabym człowiekiem, ale jeśli muszę to przejść w tych moich słabości, to daj, żebym ja... Po prostu daj mi przejść przez to zwycięsko. Daj, żebym ja się Ciebie trzymał, żebym ja się Ciebie nigdy nie puścił, żebym ja w ufności wytrwał w Ciebie. I Pan Jezus, czytamy o jego, o jego drodze. Wyjście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Wyjście do Hebrajczyków w 12 rozdziale i w wersecie drugim czytamy patrząc na Jezusa możesz spojrzał na zapłatę. On spojrzał do góry. Patrząc na Jezusa sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości. Należało mu się radość oczywiście. Zamiast Wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Hańba krzyża znaczy też odrzucenie. Znaczy też, że jesteś może sam, że bywasz sam. Ktoś kiedyś to powiedział, jakiś mądry brat to musiał powiedzieć. Wiem, że to zapamiętałem taką, taką, takie słowa, że, że jest taka chwila Chrystusowa w życiu każdego człowieka wierzącego. Że on zostaje całkiem sam. Całkiem sam. Że nikt go nie rozumie. I wtedy jest tylko pytanie: czy on położy całe swoje zaufanie w Chrystusie? To jest droga. jakie ukojenie się położy? Jaka radość, jaka nadzieja, kiedy położy? Jaka nagroda, kiedy położy? Jakie podniesienie, jaka chwała, kiedy położy Swoją całą nadzieję w Chrystusie Wycierpiał krzyż Nie bacząc na jego hańbę I Brata Waldemara się nie ma, ale zastanawiam się nad nami wtedy Wiecie Zastanawiałem się o Panu o Marzeszu, Później zastanawiałem się o Chrystusie I zastanawiałem się nad nami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 nie jest za darmo, nie leży na ulicy, nie jest z drewna, nie jest ze słomy i spłonie spło, spło, spło się, nie jest uczniostwem, spłonie się, nie jest prawdziwym oddaniem, spłonie się, nie jest prawdziwą miłością. Scena zapłacenia. Ci jesteś zdecydowany, bracie, żeby tę cenę zapłacić i być nawet odrzuconym przez, przez świat, być poniewieranym przez świat. Nie mówię o jakimś sztucznym uniżaniu się, jakimś, wiecie, po ludzku szukam tego, żeby, nie wiem, kogoś sprowokuje, ten mnie obrazi, a ja powiem, że jestem prześladowany w imię wiary, wiecie. Nie mówimy o jakichś zabawach niedojrzałych. Chodzi mi o tą gotowość do zapłacenia ceny. Może masz czas, gdzie masz akurat przychylność ze strony ludzkiej. Chwała Panu Jezusowi za to. Ale może nadejdzie czas, gdybyś musiał tę cenę zapłacić. Dzisiaj jest czas, żeby się na to przygotować żeby szukać Pana Jezusa i powiedzieć, Panie, chcę tą drogą pójść. I tak od pierwszego wieku naszej ery chrześcijańscy męczennicy byli gotowi. Dlaczego byli gotowi? do Hebrajczyków, 11 rozdział, wierzy że 26 werset mówi nam czemu. Uznawszy Hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Uznawszy, Mojżesz uznał, że ten Bóg, którego nie widzi, jest o wiele więcej wart niż wszystko to, co on widzi. Że jest godne, warte tego, żeby zaufać temu Bogu i zapłacić każdą cenę nawet żeby stracić wszystko, ale żeby Jego się trzymać, żeby Jego nie puścić, żeby Jego się trzymać, żeby Jemu być wiernym, żeby tą drogą pójść i cenę zapłacić. Uznawszy, on kalkulował, rozumiem, on nie miał oczywiście, rozumiem, objawienia Pana Jezusa, jak dzisiaj mamy, wiemy, co się stało, mamy, doświadczyliśmy tego na sobie samych, tego wielkiego zbawienia, oczyszczenia serc, nowego narodzenia, radości i pokoju z Panem Jezusem. Rozumiem, że On nie, miał, nie wiedział, że Pan Jezus zostanie ukrzyżowany, Mesjasz zostanie ukrzyżowany. Nie czytamy przynajmniej o tym, żeby On coś takiego wiedział, ale On doświadczył tą samą chwilę, tą samą drogę, tego samego Boga, tą hańbę Pomazańca, tą hańbę Chrystusa. Uznawszy, uznał to, że to jest większe, niż boga, bogactwo niż skarb Egiptu. Czyli wiedział, Egipt ma bogactwo, on to rozumiał. Świat ma bogactwo i może to cię zakręcić, bracie. O, to dobrze by było tak mieć też, jak ci inni mają. To mieć, tak żyć, jak tamci mają. Takie plany mieć, jak tamci mają, ci inni. A w kościele tamten te, też tak robią, to ja też tak mogę zrobić. Większe bogactwo czego? Większe bogactwo jest. W Panu Jezusie skierował bowiem oczy na zapłatę. Pamiętacie Lota, prawda, jak on, gdzie on skierował oczy? Decyzja. To ty pójdziesz tam, Abraham, Lot, tutaj. Abraham mówi, ty pierwszy zdecyduj. No i on patrzy i mówi, oh, takie ładne okolice. Jego oczy spojrzały na te piękne tam trawę, tam te miejsca, gdzie może paść tam te swoje zwierzaczki. Mówi, tam ja idę. Kierował się oczyma. Jak się skończyło, wiemy. Był ewakuowany stamtąd, bracia. Nie może ty będziesz ewakuowany, musiał być ewakuowany, poturbowany z miejsca, gdzie ty tam pójdziesz, bo tam ładnie wygląda. Bo to jest atrakcyjne dla oczu, dla zmysłów, dla zaspokojenia czegokolwiek. Nawet samej sprawiedliwości nawet, bo nie muszą być rzeczy materialne. Rozumiał Mojżesz to, że i co święci rozumieli przez całe wieki, że Boża hańba, hańba ze względu na Boga jest bogactwem. Co to jest w ogóle za myśl? Powiesz, no dobra, ale co to w ogóle jest za myśl? Jak może być coś, co jest hańbą, być bogactwem? Tu jest napisane wprost, uznawszy hańbę Chrystusową za bogactwo. Jak coś, co jest hańbą może być bogactwem w porównaniu ze świecidełkami tego świata? Jak to pasuje? Dlaczego on tak uznał? Dlaczego ty miałbyś tak uznać? Dlatego, bo psalm 84 lepszy jest dzień w przeciągach twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu doma, bo, domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych niż się rozgościć i żeby mi tam było dobrze. To wolę na progu, ale byle by te, o ten dom Boży zahaczyć, byle tam moja noga stała i się stamtąd nie ruszyła. Choćby to był próg, choćby był z tyłu, jak ten celnik i się walił w pierśni, i Panie, bądź miłości w niegrzesznemu, ale nie ruszę się stąd. Bracie, nie rusz się w stronę świata, nie rusz się Nieważ się, Chrystus cię wzywa, żebyś był wierny. Pan Jezus uczył apostołów właśnie takiego spojrzenia na życie. Czytamy czasem Biblię jak poezję, Łukasza 6 rozdział. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzić będą, gdy was wyłączą, żyć was będą. Gdy imieniem Waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu syna człowieczego, radujcie się i weselcie się w tym dniu. Oto bowiem zapłata Wasza obfita jest w niebie. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. To nie jest poezja, to nie jest przenośnia, to jest prawda tak jak to jest napisane, to jest prawda. I dlatego czytamy o tym. W dziejach apostolskich w piątym rozdziale kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa, zwolnili ich, a oni odchodzili z przedobicia Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. Ostatnio miałem takie zgrzyty z moją siostrą, mam dwie siostry, jedna teraz jest bardzo religijna, bo poślubiła religijnego człowieka, bardzo takiego porządnego, rzymskiego katolika. Oni są niewierzący oboje, ale ona nagle przeżyła konwersji i, nie, i miała, robiła mi nagle takie wyrzuty, że dlaczego wy nie oszczcieliście tego, tego waszego syna, jak on był mały i, i na różniejsze rzeczy, na różniejsze rzeczy, wyrzuty nagle i ja tłumaczyłem, głosimy Ewangelię, nieraz jużśmy rozmawiali, głosimy Ewangelię, zaczęło mi to trapić, pomyślałem, no może się przeproszę ją, przeproszę bo może tak, może w to wiecie, nie? Jestem czasami taki wzburzony i może ją jakoś za mocno, a gorliwie jej powiedziałem. Wiem, że nie powiedziałem nic niesłusznego, ale może, wiecie, nie? Czasami jakoś gor, zbyt gorliwie powiedziałem, nie, to tak nie powinno być, to... to... I prze tak wytłumaczyłem się, przeprosiłem, słuchaj, jeśli ton cię zraził, jeśli coś gwałtownie powiedziałem, kocham was, tak, ciebie i i, i, i, tak, i też i Andrzeja, twego męża i naprawdę, tak, absolutnie nic, mam nadzieję, że nie jesteście urażeni i tak dalej, nie chodzi mi o słowa, które powiedziałem, ale o ton, tak, żeby wykluczyć jakieś takie cokolwiek. Ale wiem, jakby dochodzą mnie sygnały, że to po prostu naprawdę jest kwestia duchowa, po prostu. I to jest po prostu tak. I dziękuję za to Bogu. I mówię, Panie Jezu, dziękuję Ci za to. Oby Bóg dotykał serca tej mojej siostry. Ale dziękuję Bogu za to, bo On tu mówi, że jeśli dla Jego imienia to się dzieje, to mogę się cieszyć. Mogę się radować i chcę to po prostu robić. Cieszę się. Jeśli to jest dla Jego imienia. Ale powiemy, nie, no to może tylko dla apostołów, bo On mówił do apostołów, gdzie apostolskie apostołowie...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 Do wierzących pisze. Jak dostrzec te bogactwo, hańby, bogactwo tego, że dla Pana Jezusa ja hańbiony jestem i mam to uważać za coś dobrego, słusznego, pięknego, wartościowego, bogactwo. Skierował oczy. Skierował oczy i w Hebreczyków 12, tam gdzie czytamy właśnie na początku, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Patrząc na Jezusa. Sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż. Nie bacząc na jego hańby i usiadł na prawicy tronu Bożego. Oni też nie mogli już fizycznie patrzeć na Jezusa. A więc co autor listy Braczyków myśli, kiedy mówi patrząc na Jezusa? Następny werset mówi, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie uparli na duchu utrudzeni. On wcale nie mówi, że oni nie są utrudzeni. Oni mają trudny czas, ci wierzący, zebraczycy. Ale... I on nie mówi im, słuchajcie, będzie łatwiej. Nawet nie mówi im, słuchajcie, to jest, wiecie, pociesz, podnosi, wiecie, motywuje jakoś. Oczywiście on mówi Słowo Boże, ale zobaczcie tutaj, jakie daje im lekarstwo. Patrz na Pana Jezusa, pomyśl o Nim. Pomyśl o Nim. Jeśli ci ciężko? Pomyśl o Nim. Rozmyślaj o Pana Jezusie, rozmyślaj o Jego Słowie, szukaj Go. Rozmyślaj o tym, co dla Ciebie zrobił. I zdecyduj się tą hańbę przyjąć. I zakończę Hebrajczyków 13, rozdziałem, wersety 11 do 14. Albowiem, ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Także ofiary za grzech Izraela. Kapłan za swój własny grzech, czy arcykapłan, tak jak wchodzi. Tak, te ofiary za grzeszne spalały się według trzeciej księgi mojżeszowej. Możecie pierwsze rozdziały sprawdzić.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 jego, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Amen. Grześ, ty zaraz masz pociąg, nie? Nie będziesz miał możliwości uściskać wszystkich braci, ani wszyscy bracia Ciebie. Także w, po prostu Cię pożegnamy. Zajdź do kuchni, tam jeszcze siostry mają dla Ciebie jakąś małą wałówkę na drogę. Żebyś nie zemdlał w pociągu. A my bracia jeszcze powstańmy, pomódmy się. Brat Łukasz Krótko się czymś podzieli. Najpierw brat Iwan, a potem brat Łukasz. Po pięć minut każdy i będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Nasz Panie, kiedy rozmyślamy o Tobie, o Twojej gotowości uniżenia się, Pozostawienia niebiańskiej chwały tych wszystkich niepojętych dla nas zaszczytów otoczenia gronem aniołów, które dzień i noc przed Twoim tronem i tronem Ojca wyśpiewują te niebiańskie pieśni chwały. Panie, Twoją gotowość, by stać się człowiekiem, dzieckiem, Człowiekiem w ciele, tak jak nasze, upodobnić się we wszystkim do nas, tak bardzo się uniżyć. Panie, my dzisiaj patrzymy na Ciebie, przez którego w naszych sercach zrodziła się zbawcza wiara. Patrzymy na Ciebie jako Tego, który prowadził to czyste, nieskalane, doskonałe życie. I widzimy siebie w świetle Twojej doskonałości, jakże jeszcze niedoskonałych, jakże dalekich od Twojego ideału, jakże pełnych tych różnych braków, jakże wdzięczni Ci jesteśmy, że Ty przyoblekłeś nas w Twoją sprawiedliwość. Panie, odziałeś nas Twoim płaszczem zasług, Twojego dzieła, Twojego poświęcenia, Twojej śmierci, Twojego cierpienia. Także możemy stać przed obliczem Boga jako synowie, czyści, święci, bez nagany, bez skazy, zmazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Panie, patrzymy na Ciebie i wielbimy Ciebie za to wielkie, wielkie zbawienie, za to cudowne dzieło usprawiedliwienia, oczyszczenia, uświęcenia. Panie, patrzymy na Ciebie jako tego, który przed nami przeszedł przez zasłonę, który otworzył dla nas tą nową, żywą drogę. Chcemy biec za Tobą, wpatrzeni w Ciebie, polegający na Tobie i czerpiący z Ciebie. Dopomóż nam w tym biegu. Podtrzymuj nas swą łaską. Udzielaj nam sił na każdy dzień, aby wiernie, wytrwale biec w tym biegu, patrząc na Ciebie. Błogosław Panie, ten pozostały czas przed nami to nasze wspominanie Twojej śmierci, rozważanie tego wielkiego dzieła, kluczowego dzieła w historii całej ludzkości. Amen. Poproszę brata Iwana, usiądźmy jeszcze na chwilkę, bracia. Chwała Panu bracie. O, ale głośno uważać. Ja tylko krótko chciałem wam powiedzieć kilka słów, nawet kilka, dwa, trzy zdania. Wczoraj miałem taką małą wpadkę, ale wszystko jest ok. Chciałem zrobić na naszym wieczerze chleb. Taki bardzo dobrej jakości, ziarna od gospodarza, który nie stosuje żadnej chemii, nawozy, krowie, deszcz i, i ziarno, nie? No i wziąłem tą mąkę, za, zakwasiłem ją i wczoraj już tak siedzimy, gadamy z braćmi, słuchaj, idziemy już spać, nie, tam pierwsze, nie? No, no, zerknę do chlebka, jak tam kwasi się, nie? Otwieram, puść pójść, może ten pierwszy, ten? Otwieram, tak, otwieram tą, tam w piekarniku, niewłączony stoi Ja mówię, ojej, zaraz nie ucieknie, nie? Zaraz mnie wyleje się nie? po brzegi, jak tam Bóg, Bóg sprawia, że mój e, ten e, kubek przelewa się. Nie? E, no i mówię, kurczę, co, coś robić, co robić teraz, nie, nie, nie idę spać. Męczyłem się z tym, tak do, gdzieś do trzeciej, o trzeciej poszedłem spać. Niestety, tak to jest, wiedzeniem, czasem ma, ma swój, swój czas, ale chciałem wam e, taki jeden co mnie przyszedł do głowy, zazwyczaj zakwas kojarzy się nam z czymś złym, nie, że tam zakwas, kwas nie. Natomiast jest taki werset, jak otworzymy z Mateusza 13, 33. O, tu widzimy, to jest jeszcze taka ta pierwsza faza. To jest taka, pokaż ten drugi jeszcze, Pawle, żeby tak załapać pod innym kątem. O, i tak już podchodził na brzegi, tak nie, jak zostawię to, jutro obudzę, sobie, obudzę się i wszystko będzie naokoło, nie. Także otwórzmy Mateusz 13:33. To jest jak Jezus opowiadał o podobieństwach. Tam jego uczniowie wcześniej pytają, dlaczego mówisz o podobieństwach. Mówi, że na zewnątrz podobieństwa wszystko podaje się, ale tam jest takie podobieństwo 33. Opowiedział im jeszcze inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zakwasu, który kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Ja tutaj zastosowałem, no jak tu widzicie go, ten, ten chlebek, no taką może garstkę zakwasu, nie? Także o wiele mniej, bo to dawali więcej zakwasu, żeby szybciej się zrobiło, nie? No i tak jak widzimy, tu zakwasiło się już, to była gdzieś tak pierwsza, to tak prawie doba, a później ten trzeci już, nie? To już jakoś gotował się, no to już, już, już napuch. I, i chcę wam powiedzieć, bracia, że życzę nam wszystkim, żeby tą zachętę, co doświadczyliśmy tutaj i te świadectwa i, i słowo i wszystko, co tutaj doświadczyliśmy, żeby było w naszym życiu jak ten taki zakwas, żeby nasze owocy byli trzydzieści, siedemdziesiąt, stokrotnie zrobimy w te stokrotnie oczywiście i, i tego nam wszystkim życzę, żeby to Królestwo Boże w nas i te owocy roznożali się jak ten chlebek, albo, albo nawet i więcej. Nie? Także amen. Dzięki. Amen. Ja to chciałem tak słowo jeszcze powiedzieć, bo mnie tak poruszyło to, co Paweł, brat Pajda, mówił o, między innymi o Mojżeszu, o tym, co on widział, gdzie patrzył, co wybrał i o locie, który patrzył na to, co zewnętrzne i gdzie poszedł. I tak wróciłem trochę też myślami do tego, o czym mówiłem wczoraj, gdy tutaj zaczynaliśmy ten wczorajszy dzień, czyli wiecie o tym... No właśnie, że możemy patrzeć na to, co zewnętrzne, próbować robić to, co zewnętrzne, ale jest też ta sprawa taka ukryta, wewnętrzna. I ta ukryta wewnętrzna właśnie odpowiada na potrzeby serca, na tę na, na tą potrzebę zmiany serca, na, na to, z czym się człowiek tak naprawdę boryka i z czym ma problem. I będziemy... Wspominać śmierć pańską teraz też. Będziemy mieli kielich, chleb i chciałem zwrócić uwagę, tu zachęcić, żebyśmy też patrzyli na to, to co będziemy czynić, też jak właśnie na coś wiecie, wewnętrznego, coś głębokiego. Zdajemy sobie sprawę i tak przecież jest, że różnie podchodzimy do sprawy pamiątki w naszych zborach, tam gdzie się zgromadzamy i to już nieraz o tym rozmawialiśmy. Jedni siedzą, drudzy stoją, inni mówią, żeby była cisza, jak mamy na, wiecie, gdy się dzielimy, inni rozmawiają, jest czasem kielich, czasem są kieliszki. No i tu można mieć różne opinie na ten temat, o, czasem jest sok, czasem jest wino, i to są te sprawy takie, wiecie, na zewnątrz, nie? I tu zachęca mnie Słowo Boże i was chcę zachęcić. I w ogóle to, co się wydarzyło na krzyżu, właśnie żeby patrzeć tam, gdzie należy. Pan Jezus umarł na krzyżu i z tego, z tego co On wykonał, no, wykonało się i czyni pewne dzieło. Dziełem między innymi jest to, że... Mamy chleb z nieba, świeży, każdego dnia. Dzięki Jego łasce możemy codziennie brać to, co jest z nieba. To, co On ma dla nas, dla swoich dzieci, On to właśnie uczynił. To mamy w Nim. To jest łaska. To już nie jest ten chleb, który oni mieli na pustyni i poumierali. To już jest chleb z nieba, dzieło Pana Jezusa. Ja zawsze zachęcam siebie i wiecie wszystkich, żeby na to patrzeć, gdy bierzemy ten kielik, gdy rozmyślamy o tym. Tam jest napisane w liście do Koryntian, między innymi, że tam byli tacy, co niegodnie przystępowali do pamiątki. Oni nie rozróżniali. Ja rozumiem to tak, że oni po prostu nie rozróżniali. Oni patrzyli właśnie tylko na to zewnętrzne. Oni się tam upijali, najadali, patrzyli na siebie, się tam bawili. Oni nie rozumieli. Także widzę, że. Tu chodzi o to, żeby patrzeć w górę, że tu jest ten sens, mniej sens ten właśnie jak to się odbywa, ale co to zrodziło w moim sercu, gdzie to mnie prowadzi, w czym ja upatruję nadzieję, więc to będziemy teraz właśnie czynić i no wiesz, że Bóg nas poprowadzi, że to się odbędzie w sposób taki godny, dobry i popłynie chwała Bogu i z naszych serc, i z myśli, i z tego, jak się też rozejdziemy. My często sobie też mówimy, że, no, że tu my chcemy trwać w tym, że to nie jest tylko tu, ogłaszamy śmierć pańską, ale chcemy trwać w tym też, jak wyjdziemy stąd, będziemy boje toczyć, przecież tam się dopiero życie zaczyna. Tutaj to wiadomo, zawsze można powiedzieć, bratu, kochany braciszek Paweł Pana na sieci. No, ale gdy wiecie, mamy to życie razem, to wtedy, naprawdę jest wtedy ten, no, to życie się zaczyna. Ale w tym wszystkim Bóg nam będzie dopomagał, tak wierzę i dopomaga. I myślę, że wszyscy mamy takie świadectwo, że gdy do Niego się zwracamy, do Niego idziemy, do Niego wołamy, to On nam przecież daje, dopomaga i łaskę daje, i On jest dobry. Więc tak chciałem bracia zachęcić, tak mnie poruszyło to, co braciszek mówił. <grych> Kochany, no, amen bracia, amen.